Pierwsza dama freestylu w Polsce Powiedz, przyjeżdżasz tutaj na te wszystkie bitwy Mimo, że nie uczestniczysz w nich e, No przyjeżdżam, przyjeżdżam e, Najczęściej tutaj właśnie walczą moi przyjaciele I chcę zobaczyć jak sobie radzą To raz A dwa, że chcę trochę energii w dobrej sprawie Oczywiście na mikrofonach, naturalnie mnie to interesuje e, Cały czas liczę na to, że spotkam jakąś dziewuchę Która naprawdę mi wpierdoli lirycznie jest... Nienawidzisz nie proste, to nie jest mi obce Zawsze wszystkie dziewczyny były mnie za Znam twój problem rozumie tą opcję Ale przestań marudzić jakbyś wciąż miała okres Załknij mordę Bo pociągnę za nie Twoje wywody są żałosne Jak Jerry Springer Ja mam najlepszy flow A ty masz pingle sią Szoruj stąd Bo robisz siebie Gnipią pingle wciąż Zanim znikniesz To chcę ci coś powiedzieć Jesteś ten jak beggar I brzydka jak beggar Udajesz szeru dytka Jak freestyle Pojedziesz wtedy Straż gra po mańskim gównem Pod siebie Chcesz należy do elity W redakcjach Lecz twoje artykuły to esencja prostatwa elokwencja ze słownikiem w rękach to farsa, ty pisz o polityce ponoć się na partiach co? ty pisz o polityce ponoć na partiach a więc, ale z ciebie ale z ciebie Pierdolisz, że głowa bolna Jestem Ania Sól, a.k.a. twarda panna Trafiłaś na raperkę, która przebiera w punchline'ach Jednym wersem udowadniam, że twój alian z rapem To alians dla mnie nie masz styla Zatem olej, highlight, stolicy nowo Tylko kwiczysz i łazisz w dupę Znanym osobom ruszyłaś głową Bo chciałaś mieć pracę w piśmie Romans z Feniksem to świetny biznes czy te śmieszne recenzje Ty dajesz dupy, żeby je podpisał Abert, ej Czemu w tej grze nie działasz samodzielnie? Nawet Disney napisał za ciebie ten wypierdek Ze mną pewnie też tak będzie raczej Razem tworzycie zespół dana jak Korki taczek. Jesteście plamą na honorze w polskim rapie Wybawię was jak haczy, Koniec waszych mataczek Ej, Abert, ale z ciebie, ale z ciebie Bo ci rejka, Tak Phoenix. Pa panie feniks P-Panie że głowa pod. Synu, że głowa mordy. Ej, dziewczynko, jesteś tu potrzebna jak czyrak. Bezmyślna jak polska inwazja na Irak. Ty czysz jak zdzira, a swoim głosem możesz ewentualnie zrobić zabink w pornosie. Ja mam cię w nosie, ty masz mnie dosyć bo moje rymy są tu niż twoje włosy. Sama się prosisz, żeby ci po ci pojechać ostrzej, bo brakuje ci po ci pomysłów na promocję. Gram najgłośniej i tym cię skoszę. Jak gdy ty grasz, koncert lecą worki z moczem. toczysz mi Zdajesz w sądzie, bo mam brata prawnika Awer znika i zniszczę Ciebie z siemy Wycisnę Cię, bo jesteś pyszczem na dupie tej sceny Obydwie wiemy, czemu się żalisz Miałaś wydać płytę, lecz to nie wydawca na palił Ty masz paraliż, jak cerysz licz na litość, odłączam Ci respirator Ej Awer, ale z Ciebie Ale z Ciebie Sluź, że głowa moja. Ej, aber, ale z ciebie, ale z ciebie. Bądź rejka, FENIX! A co z tobą, FENIX? Pierdolisz, Słuchaj że głowa boli. Ej, aber. Ty chyba masz coś z głową. Z dupą. Z dupą to zawsze miałaś w siegiznę, macicy, macicy masz bez przerwy. Śpiewałeś jerki, dziewczyny frajerki.